No, możesz stawiać picia na stół. I, i Tylko odkładaj delikatnie. Ale nie, bo Przemek się zdenerwuje. Okej, okay, tak, będę się denerwować strasznie. Głos Już jest Przemek zdenerwowany, trzeba to to jest. ale to jest Dobrze. jego tak tak. tak, tak. tak. Jestem oazu spokoju. Tak jak... E... Jestem lotosem na tafli wody, tak jak gra... To w było, tak? Nie wiem, tak jak gra, o której będziemy dzisiaj mówić. <śmiech> <śmiech> Też pochodzi z... E... To znaczy właściwie nie pochodzi z, z Japonii, się tylko to jest taki świat, który jest troszeczkę... Mm, nie, ale to jest... Na bazuje na podstawie... Na no to jest start... japońskie fantazja. Legenda no. o pięciu klanów, tak? Tak, legenda o pięciu, pięciu, pięciu klanów. klanów. Kręgów. kręgów. Pięciu kręgów. To Klan. jest pięć klanów połączone? <laughs> tak. <laughs> Bruno Katar. <laughs> ok, Gdzie to I o pięciu, e, pięciu klanach? <laughs> ale tam jest, ja nie wiem, czy pięć klanów, nie, więcej klanów. I o Battle for Rokugan e, będzie mówić Marek. Cześć. Paweł? Cześć. I Przemek. Cześć. Cześć. Cześć, dzień dobry i w tle y, siedzi z nami Don. Dobry wieczór. Don, jak Ci się podoba nasza piwniczka? Bardzo ładnie, jestem pierwszy raz podczas nagrywania jest no. bardzo klimatyczny <laughs> Okej. Okay. No dobra. No i co? Dynamiczna muzyka. Nie jesteśmy po przerwie. No jest, teraz, teraz, magia, się dzieje, magia, teraz się magia, magia montażu dzieje. To jest wszystko będzie ładnie zrobione. Um, i, właśnie, wracamy do leg legend, legend pięciu kręgów. Um, bitwy. Bitwy o Rokugan. o Rokugan. To jest w ogóle uniwersum. Um, Legend 5 Kręgów powstał w 1995 roku. Przemek się przygotował? Tak, wraz z, z premierą gry karcianej o tej samej nazwie. I to w ogóle stworzyła firma Alderac Entertainment Group. I po, potem jeszcze tam Wizard of the Coast się troszeczkę yy, ich tam chyba przejęło, czy to zajmowało się tą yy, licencją. A następnie we wrześniu 2015 roku e, prawa do marki Legend Pięciu Kręgów e, otrzymało, znaczy wykupiło, e, przejęło FFG. I to jest taki LCG? E, tak, LCG. To jest gra, e, no, gra LCG. Nie wiem, czy tam masz napisane na swojej notatce tam. Mhm. Wszystko w głowie, on tam nic nie ma napisane? Że Legenda Pięciu Kręgów to jest system RPG. Tak. Tak, Teraz już widziałem, nawet podręczniki są do kupienia. Tak, są. So, e, są, e, tak. tak, tak. Dodatków jest, Ale to FFG też jakby zarządza no, nie tym. Nie nie wiem. Bo mm, nie pamiętam. też ja z tymi licenc kiedyś. licencjami jest trochę tak, one są, mogą być troszeczkę roz, e, roz rozczłonkowane. Rozczłonkowane. I e, Battle for Rokugan jest e, chyba jedyną grą planszową, nie niekarcianą, która powstała właśnie w tym świecie. Tak mi się wydaje. Możliwe. Tak. No ja tam no, tutaj umowny jest ten świat. Ja tutaj nie tam nie ma żadnego lore. Jest grze. dużo, ale w, te, w tej grze. Ja, to mówię o Battle for Rokugan. No, tutaj, no jesteś krawem. Tam... No jesteś jednym z e, m, klanów i walczysz o władzę na, nad Rokuganem nad uganem dokładnie. No jakbyś mi nie powiedział, że to jest Legenda Pięciu kręgów, to nad nim nie wiedział. Tak, to mogłoby być w każdym innym uniwersum praktycznie, jakimś tam fantazy, czy przyszłości. No, przyszłość. Ja, co... nie ja, no no, dokładnie. Co innego chciałem no, powiedzieć, że, to, wiesz, że ja. to uniwersum nie zostało tutaj zaimplementowane, przynajmniej ja go nie widzę, no nie wiem, chyba, że ten krap może jest co, no, gdzieś tym elementem, ale no... <laughs> no nie, nie wiem, no masz, bo... no masz różne nacje, czy tam frakcje, które mają różne umiejętności, możliwe, ja nie znam tego świata tak na tyle dobrze, żeby ci powiedzieć, no, że na przykład, żadnego... że to się pokrywa z E, chyba się pokrywa. Na przykład, że frakcja e, tam, jednorożców potrafi takie rzeczy, jak na przykład ta frakcja, która e, Myślę, jest tutaj że się w naszej grze? Nie? Pokrywa Krab, w, jeżeli chodzi o roleplaje, mm -hmm. jest właśnie takim tankiem twardym właśnie uzbrojonym. Mm -hmm. A ty jesteś, jesteś zaznajomiony, tak? Ja grałem, kiedyś dawno grałem w, w respekcję chyba w RPG właśnie, mm -hmm. ale będę pięciu kręgów. I jest. Skorpion jest takim właśnie podstępnym tu jest oddano, On ma więcej mm -hmm. ninjów mm -hmm. i... Ninjów? Ninjów, czy wojowników ninja, no. no. No, ale ten świat jest dosyć skromnie zainflamentowany. Tak, no, tak, tak, no, tak, tak, tak. Jakby tutaj się gra skupia bardziej na kwestiach czysto gamingowych. Tak. I to, to jest jakby trzątek. Ale, właśnie, a propos gry. O czym jest ta gra? Yy, tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy... Yy, Stoimy na czele jednego z klanów, który walczy o dominację nad tym tytułowym rokuganem. I co robimy? Gra jest podzielona na 5 rund. W każdej rundzie wykładam 5 żetonów. Czyli matematykę pozostawiam Wam, ale jak na moje, to jest, że przez całą grę wystawiamy 25 żetonów. No i co te żetony mogą robić? Te żetony mogą być na przykład naszym wojskiem. I wtedy atakujemy w prowincję. Myślę, że one głównie są naszym wojskiem. Tego to wojsko co innego może robić? Tak, bo jest co wojsko innego innego. lądowe, wojsko wodne, wojsko ninja. Wojsko, które pali. <laughs> tak, wojsko, które po prostu I, zostawia i, tylko spaloną ziemię. Tak, i wojsko, które się modli. I wojsko, który, no, pokój. I pokój. To, to są tacy dyplomaci właściwie. No. Tak. Chyba. Tak jest. No, i w zasadniczo to wszystko w miarę tłumaczy. I wojsko, które bonusuje. Bo możemy albo atakować prowincje, które są y, graniczące z nami, albo wodą możemy atakować prowincje nabrzeżne, albo możemy bronić naszą prowincję y, wojskiem, albo możemy koło najechać y, i spalić całą prowincję. No i. No tak. bez zaatakowania się tu nie obędzie. No niedużo atakowania jest. Tak. Bo gra jest ogólnie pełną negatywnej interakcji, to już trzeba. To już trzeba przyznać. Tu całe loga jest jakby z tyłu pudełka opisane w trzech akapitach. Mm -hmm. Bardzo ciekawe. Przeczytasz, to już wiesz, o co chodzi. Dobra. Mm. No i mm, punktu... Y, no, od, wygrywa ten, kto zdobyje najwięcej punktów. a, Chwały, punkt, a powiedzmy. Y, honoru. Honoru. O, o. O, tak? no. no i punkty zdobywa się za takie rzeczy, jak dominacja w prowincjach. Mm -hmm, które są podzielone na terytoria, i za dominację nie, na tych. terytoria podzielone są na prowincje. Aha. Okej. Okay, no razie nie wiem, na jedno no dochodzi. Dokładnie. Mm -hmm. no ale żeby nam nikt nie zarzucił w komentarzach. Hello, tak? <grym> Marek się przygotował. No. Wypełnianie tajnego celu jeszcze jest e, i zastawianie takich twierdz. Jeżeli się bronimy i obrona jest udana, to obracamy e, do, do, do, dokładamy taki żeton twierdzy, mamy wtedy silniejszą obronę i dodatkowo jeszcze jeden punkcik na przyszłości. Nie? Czasem wchodzą też specjalne żetony, które będą nam dodawać punktów. Ale nadal musimy kontrolować tą prowincję, gdzie położymy ten tak. specjalny żeton Każda prowincja daje też jakąś określoną liczbę punktów Honogu od 1 do 3. Tak to już mówiliśmy. Tak, tak? Są jakieś tam jeszcze no. inne smaczki. Warto też dodać, że te Żetony zagrywamy e, w Twar twarzą do dołu, czyli w ciemno. Mhm. Nikt nie wie, co zagraliśmy. My tylko wiem. Oczywiście większa bądź mniejsza ilość sp specjalnych zdolności pozwala nam podejrzeć, ale mhm. to raczej jest, e, mhm. że to się dzieje rzadziej niż częściej. Tak. No i jeżeli macie teraz takie przekonanie, hmm, gdzieś już to widziałem, no to prawdopodobnie widzieliście to, jeżeli graliście w grę o Tron. Ponieważ gra jest. No, może nie bliźniaczo podobna, ale bardzo dużo czerpie z mechaniki, która została w grze o tron wykorzystana. Tak. I chyba gra to jasno też mówi. Bo ja też producent chyba jasno no, to znaczy, że to jest... Jest to ten sam producent, przede wszystkim. No, no tak, no, nie jest ukrywane, tak. że ktoś tam coś chciał... Ale to, są, to nie są ci sami twórcy, no. z, tego, co, z tego co pamiętam. No. A to dziwne. No widzisz, ale do, nie mieli praw do mechaniki, więc robili po prostu coś innego. To też jest w ogóle ciekawe, bo jest, to jest gra FFG, ostatnia chyba gra FFG, która jest taką grą dosyć skromną, małą. Hmm. Ona nie jest. Ona jest w bardzo małym pudełku. Jest w ogóle w pudełku, tak którym. 25 na 25 może. No, normalnie dodatek. Niektóre dodatki do. Z, niektóre dodatki do. Posiadłości szaństwa są takiej wielkości. Albo horrorowarką. Tak, Takie Tak, dokładnie. Więc bardzo malutkie, bardzo malutkie pudełko. Gra Ale też nie jest. Tyle, ty też nie jest mega droga. No, 180 złotych kszty. 150 chyba. SCD chyba było 40 dolarów. Z tego co pamiętam. Jaka pielnówkę za 160? No tak, ale to kupiłeś nówkę za 160, no to tu wychodzi razy 4, 4 160, a 4 razy 4 to jest 16, nie? Mhm. Więc wychodzi mniej więcej, kupiłeś po cenie SCD, a podejrzewam, że dałoby się ją taniej kupić, jeżeli by się kupowało gdzieś tam w sklepie za granicą. No i nie ma polskiej wersji. To też trzeba pamiętać o tym. Jest mała zależność językowa, ale jest. Ale jest trochę tak. tak. Jest tak. nasza zasłonka gracza, mhm. na której jest Mhm. Wszystko wypisane, co robię żetony i to jest wszystko po angielsku. No i jak na FFG to nie ma figurek e, nie, bo ma. nie ma, nie ma. W ogóle nie ma nic plastikowego. Nie, nie ma. ma. To jest ekogra. Ekogra. Tak. Chyba, Eko że... No, ale to nie musisz mieć. Możesz, Możesz. mieć redrewno insert. Możesz. I czy możemy przechodzić do plusów? I zajebisty, przepraszam. nowy insert <śmiech> Tak. <laughs> tak, super insert od FFG. To tak, trzeba za każdym razem, jak otwieram od grę od FFG, to jestem zachwycony tym zmyślnym patentem. Tak, dokładnie. Jak zrobić, żeby pudełko nie było zbyt małe. Ale nie ma powietrza. No, jest nie jest wypełnione. No tak, jest wypełnione, tak. Trzeba się tam nagimnastykować, żeby wszystko mm -hmm. weszło i niczego nie przygnieść. Dobra, to już rozumiem. To, przychodzimy do plusów. Tak, jest wypełnione po Od Czy tego to przez jest plus? No i taki nie, bo ja słyszałam już to przy Brasie, który mm -hmm. ma podobną grubość y, opakowania, okay. jest, jest większy i słyszę, że kurczę, ta gra kosztuje tam 200 czy 180 zł, a jest taka cienka i mimo tego, że w środku jest dużo, to jednak... Niekiedy więcej niż niektóre gry, które tak. mają po 200, za 250 zł. Kurczę, y, y, no dylematy, jednak... dylematy króla, przecież to jest ogromne pudło, a w środku no nie ma tego za dużo. nie? A... Jest dużo i jest miejsce na śmietnik. Nie, znaczy, no nie wiem, czy to Ech. jest dobry przykład, no bo to jest, musi być posegregowane tak. w jakiś no. sposób. I... No, Ale ogólnie tak. powiedziałbym, że jest taka zawartość, jaka powinna być, ale wciąż ja też jak kupowałem tą grę, to wzdrygałem się uh -huh. na koszt patrząc na jakie jest pudełko, ale że już jestem wytrawnym no, wydawcy... pocholikiem, to stwierdziłem, że pudełko nie czyni ceny. Wydawcy nas przyzwyczaili właśnie tak. dlatego, że jak największe, im większe pudło, tym lepiej, bo widać, że zapłaciliśmy za to. Nie? Tak. I ta osoba, która ma dużo gier dopiero zdaje sobie sprawa, raczej ceni pudełka, które są cienkie. Dlatego, nie wiem czy wiecie, Phalanx, teraz nowe wydanie hmm, Nantynalking Nanty będzie też w takim pudełku jak wraz. Hmm. Bo właśnie y, gracze bardzo docenili y, wydanie brasa i powiedzieli, hmm. że to jest zarobisty ruch, że oni zrobili w takim małym pudełku. No to tylko niech to jeszcze idzie z ceną, bo rozumiem, że przewożenie mniejszej ilości, większej ilości towaru, bo się zmniejsza ich objętość, hmm. powinno iść za ceną. Na ten to nowe ma kosztować 100-20 zł SCD. No to jeżeli tak jest, to szabobam. Bierzemy. A nie, nie, że gdzieś nie ma bez figur. Bez figur. Tak. No, Ale ładne stędy są. Ale od razu nie możesz kupić. tak dokładnie. Tylko wtedy narzekałem, że Ci te figurki nie wejdą do pudełka bez <laughs> to, <i przytrzymaj laughs> obok. to wtedy to kupujesz tak sobie insert z i... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Albo za pięć dych kupujesz poszerzone pudełko. Dobra, plusy. Co tam masz? Ja mam w plusach inne podejście do area control. Mhm. Na zasadzie, że tu zagrywamy te żetony w ciemno. Mhm. I tutaj trochę to, to... Takie area control, jakie znam, to tutaj gramy się to inaczej. Mhm. Mi to bardzo przypomina to zagrywanie żetonów w ciemno. Hmm. Zakazane gwiazdy. Co prawda, nie, nie zagrywasz tego na stok taki i nie zakrywasz jednego żetonu drugim, chociaż czasami też się zdarza. Tutaj możesz nałożyć jeden żeton na drugi. Ale jest też taka właśnie taki element, kurczę, takiego lekko hazardu, pokera, takiego właśnie. Yy, no, yy, że ktoś coś zagrał, ty nie wiesz, co to jest tak. dokładnie, i teraz I, i idrasz, i walczysz i się tak, tak i, się, i się... I kurczę, albo on ściemnia, bo może ściemniać, mhm. bo, bo jest możliwość ściemnienia, nie? Albo nie ściemnia, da coś mocnego, mhm. nie? I tak czasami da się to wykminić, co on tam położył, nie? Ale bardzo, bardzo mało możliwości podniesienia takiego i zobaczenia, co tam jest, nie? I to jest super. No, to jest dwie, dwie sprawy. To pierwsze, że dla mnie gra, którą wymieniłeś jest 4X-em i nie, trochę jest... Głębsza niż area control sam Wiem, że jedną z nich mechanik jest mm. area control. Dlatego w ogóle nie przyrównuję mm. tej gry ze sobą. Mm. Ja bardziej to przyrównuję do Rising Sana, czy Inisa, czy Blood Rage'a. Do, do takich mm. gier. Mm. A druga sprawa to to, mm. że tutaj mamy tych żetonów o wiele więcej. Tutaj w... w, w Jaką grę powiedziałeś? Zakazanych gwiazd. Zakazanych gwiazd. Masz te żetony rozkazów. No i tam masz, nie wiem, 4 czy 5 z różnych. Mm. No a tutaj masz od tych wojsk od, od Ciula... No. A druga sprawa, że te wojska jeszcze są podzielone na numerki, czyli czy może być wojsko 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc totalnie nie wiesz, co kto zagrał. Tak. Yy, bo tutaj z pięciu można się domyślić mniej więcej, aha, to jest albo to, albo to. Bo wiem, na czemu zależy. A tutaj? Mhm. Nie wiesz. No naprawdę no, nie wiesz, co to jest. i Zapadam to... ja na absurdalne porównanie. Mhm. A mi to przypomina zagrywanie kart takich enchantmentów w Mage Warsach, Które zagrywasz zakryte, pod hmm. Albo swoją kreaturę, albo maga, albo hmm. przeciwnika. Hmm. I też dopóki nie użyjesz tego, albo przeciwnik nie spróbuje tego skontrolować, to nie wiadomo, co tam jest. Tylko ty wiesz. Nie? Mm. A tam może być podpucha, która nic nie robi, mm. albo jakiś blok, albo coś mm -hmm. i też jest taką kurie, co tam żyć, w się tego, czy nie? No, jest to też trochę takie programowanie akcji. No, pro, powiedzmy, nie, że tam ten, ale no w ciemno I gdzieś tam... Wchodzisz na taki grząski grunt, ja wiem, że nie wiem, wiem, wiem. trzeba ja cię już z niego. No. Znaczy, Moja ręka już coraz dalej jest się ciebie. Jest na pewno programowanie ruchu wojsk. Tak. O, Bo bardzo wszyscy dziękuję, Paweł. to. Ja nie wchodzę tu. Ale i sama, na sama dzieje. walka dzieje się naraz. Dokładnie. Dziękuję Paweł. O no, to mi chodziło. No ja, ja, ja, ja, ja nie jestem już takim ekspertem. No. Ok. Z plusów. Bardzo podoba mi się tempo gry. Jest rewelacyjne. Jest dynamiczne. No. Cały czas się zmienia sytuacja na planszy. Mm. Zagry ak akcja dzieje się po prostu w 10 sekund, chyba że się zawiesisz. No, so, za są takie momenty zawieszenia, ale tak, to ale są długie, nie jest zbyt długie. To jest raczej plus gry, że tak. te elementy zawieszenia są, to wtedy znaczy, że to nie jest kurczę pięć... tak gradami, coś daje mi pomyśleć. To nie swego. jest pięć klanów, gdzie Przez 20 minut. Hello! A, nie, no dobrze. <laughs> e, tak, w 5 klanach masz chwilę taką rozwinąć, no, każdy ma. <laughs> no, także nie, tempo jest, mimo że sytuacja bardzo się zmienia na planszy, tak. to nadal. Masz tylko ten jeden żeton, czy tam te kilka żetonów i musisz sobie wymyślać mniej więcej... Jeżeli ja, jeżeli ja mogę teraz tak dodać, mm -hmm. taki plus, że pomimo, że nie jest twa to gra trzyma w napięciu, bo jak inny mm. gracz, który jest przed tobą, szczególnie albo za tobą, ma położyć ten żeton i ty patrzysz, hmm. gdzie ono położy. Wiesz, masz swoje już położone i masz jakiś plan i widzisz nie go jak czy on się tam czy jednak pójdzie gdzie indziej i ten i tak. Znaczy, no to, mówisz, to, to, to, to powie można powiedzieć, gra wzbudza emocje, tak? Tak, tak. A to, to takie trzyma czy nawet jak nie jest twoja tura, czyli jakby tak, uczestniczysz. Tak. tak, cały czas. No. Że, to, to, jest, to co powiedziałeś, to jak nie jest twoja tura i ktoś chce położyć ten rzeton, to jest twój czas wtedy, żeby go przekonać, że to nie jest dobry pomysł, tak. żeby ci mm -hmm. coś e, robił bo tutaj faktem jest, że trochę ta, ta dyskusja rozmowa nad no U nas średnio wypada, mimo tego, że my tu lubimy takie rzeczy, mm. ale może dlatego, że tak jesteśmy skupieni na swoich ruchach, ale to jest ten dobry moment. Na zasadzie nie rób tego. Wiem, tak. wiem że nie, u niektórych nad, nad grą naprawdę jest głośno. Nie? U nas to jest po prostu totalna cisza <śmiech> tak. i każdy sobie rozkminia w, w tak. ciszy, a gra powinna, no jakby skłaniać nas do negocjacji, no tak. tylko no nie robimy tego, no na pewno nie jest to gra o tron, w której y, gadania i po prostu takiego przekonywania jest multum, nie? To pewnie zależy też od grupy graczy. My jakoś może musimy zacząć bardziej gadać. Tu później jak próbowałem z tubu Magek i coś tam się nawet dogadaliśmy. Znaczy, trzeba bo to, to jest trzeba znaleźć moment, no bo tak. co masz powiedzieć mi? Nie atakuj mi tego, co ja ci powiem, że w za, zamian za ataku, nie zaatakuje ci czegoś, no ale czego? No, skoro to, ja w ogóle no tak. nie sąsiaduję z tobą. Tutaj też gra, gra trochę skłania do takich szybkich, szybkiego wykonywania akcji. Nie ma za bardzo czasu na gadanie. Eee, Myślę, że więc... też w późniejszych etapach gry masz tą możliwość hmm, zaoferowania czegoś komuś w zamian. Mhm. Że dobra, nie zaatakujecie. cię, czy mhm. tam nie bo zobacz, ja ci mogę zrobić krzywdę większą? Mhm. Mhm. I dopiero potem się to dzieje, no bo na początku w jakichś, m, jesteśmy w punktach, które. No, Oddaleni aby... od siebie tak. jeszcze nie, nie spełniamy tych punktów, które chcemy spełniać, więc to się... dużo się tak naprawdę dzieje. Do ostatniej kolejki, tak naprawdę, dopiero czy ostatnia. tam dwóch, trzech kolejek, gdzie na przykład widać jakąś tam prezencję. Jednej, jednego gracza na, mapy, na mapie tak. bardziej i dogadujemy się, że na przykład go trzeba trochę spowolnić mhm. i atakujmy go. Tak więc... jak my dzisiaj zrobiliśmy z Donem. Tak. <laughs> Don grał krabami, kra się zażółwił, doszliśmy do wniosku, że już trochę za bardzo przejął <laughs> panowanie na planszy, Don kiwa głową <laughs> no i go musieliśmy trochę stłamsić. No ale... <laughs> no, no trzech na jednego. <laughs> Okay. Jak jesteśmy przy temacie, to skończmy już to. Bo mhm. mówimy, że jest gra dynamiczna, tak. szybka, na zasadzie, tam nie odczuwamy dołtajmu, ale ogólnie gra jest szybka, mhm. jak na to, co oferuje, ale też są emocje. chyba nie wiem, czy o tym jakoś tak powiedzieliśmy, tak. takie wypunktowaliśmy to, że tutaj jest taka gęsta atmosfera. Napięcie. Jest napięcie, bo nie wiesz, co kto zagrał. Mhm. Nie wiesz, czy użyć, bo trzeba powiedzieć też to, że mamy karty na ręku, które nam pozwalają podejrzeć żeton, mhm. albo też go usunąć. Mhm. I takie zastanawianie się, czy... Mam podejrzeć ten, że to, czy to jest dobry moment, czy mam głos, może blefuję, czy to jest ważne dla, czy to jest ważne dla mnie miejsce, więc tutaj decyzje i te emocje przy, przy tym towarzyszące, no bo ja atakuję kogoś, czy na przykład tą samą osobę, ona mi wchodzi od, od tyłu, brzydko, no. perwersyjnie, a tego, a tego, bym nie chciał, bo tam nie, w tej, także, bardzo mi się podoba, że w tej grze nie możesz czuć się bezpieczny, bo jesteś zewsząd otoczony, i jeżeli komuś, jeżeli by zaczniesz atakować na trzy fronty, to ktoś ci pokaże, że to był zły ruch. Trzeba zaznaczyć, że jest jeden żeton blefu, który nic nie robi, mm -hmm. tylko wkurza. <grym grym grym> kładziesz, <grym> ale nikt nie wie, że on nic nie robi. I właśnie to jest to, kładzie go, ktoś atakuje, jakąś jakoś o mnie atakuje. I broni jakąś tam czwórką, trójką, bo się boi, że ten to ważny, a to nic. I zmarnował dobry żeton, za nic. Tak. Albo bo masz jeszcze tak, masz kartę, która powoduje, że zdejmujesz żeton przeciwnika i możesz zagrać właśnie żeton blefu, tak jak Paweł dzisiaj zagrał. To jeszcze lepiej, bo po każdy <laughs> żeton możesz zagrać y, nielegalnie, po prostu położyć go tak, jak, jak tak. go nie można położyć. I on wtedy znaczy, jest... Teoretycznie można by go położyć, bo nie wiesz, co tam jest, albo potem się okazuje, że on nie został położony nielegalnie. Tak. Tak. Czyli go musisz ściągnąć. No. Tak. No, ale Dokładnie. do momentu odsłonięcia nie wiesz, co tam tak. jest. No. A jak położysz no. nielegalnie żeton to czasem może znaczyć, że albo ktoś ci chce spalić wioskę, no. albo no, głównie to spalić. No. <laughs> albo po prostu to jest blef. I to jest zbyt, zbyt duże ryzyko, żeby sobie tak zostawić, a dobra, nie sprawdzam, to jest blef. Mm -hmm. raczej, raczej się złapię ten haczyk. Mm -hmm. ten tani bajt. <laughs> no, zgadza się. No, właśnie, Paweł dzisiaj coś takiego zrobił. Don naprawdę mocną kartę, bo ta karta jest bardzo mocna zdejmowanie żetonu. No i co? No i... A ja położyłem statek tam, gdzie nie może być w ogóle tak. statek. I twierdzi... Paweł twierdzi, że dzięki temu wygrał. Jak było? Nie wiem. Tego nikt się już nie dowie. Dobra. jest zasad. Ja bardzo lubię złożonej zasad w Battle for Rokugan, bo te zasady są tak proste. To 15 minut tłumaczenia. Dokładnie. Dla nowego gracza opornego. I takiego, który zagrał w Small World, na przykład, nie? Tak. No to spokojnie chwyci to i dla mnie to jest. Nie wygra, trzeba no sobie no powiedzieć, jeżeli gra z doświadczonymi graczami. No nie tak. wygra, ale. Będzie się dobrze bawić. Ale będzie grał zgodnie z zasadami, może. <laughs> Dobra, no może niekoniecznie będzie się dobrze bawić. Dokładnie. No, no czy to się będzie dobrze bawić, to jest... no, Ja nie lubię przegrywać. No tak. Szczególnie... Nie lubię też czuć, że w środku gryża, tutaj... Tak, szczególnie, że tam masz już bite 10 noży w plecy. Tak? Nie? I... Znaczy, niektórzy nie lubią takiego typu gier. Ale jeżeli macie osobę, która zaczyna na przykład swoją przygodę w piąszówkach, chciałaby zagrać w aerokontroli, się nie boi tam do tego, że, nie wiem, ktoś zdradzić się, nie wiem, że przez to sposób... Znaczy, no, ale ten rak, spozor... na tym polega. No to tak, to no dokładnie, ale wiesz, no, niektórzy. Walka, no. Niektórzy zaczynają grę i, i nie wiem, od razu w, e, idą w, w, właśnie w takie gry i potem rozpadają się małżeństwa. Nie? A, no to no. mówisz chyba o Polak i pierwsza ogenda na Home system, tak? Na przykład. <głosy> <głosy> na przykład. taką opinię ma też gra o Tron właśnie. No tak, wieś, że, że tam się rozpadają przyjadnie. małżeństwa, szczególnie, że Grautron na tyle. Była popularną planszówką, że grało dużo osób, zaczynało od te tej tak. gry w ogóle. Według mnie, no. W to nie jest najlepsza gra, żeby zaczynać no tak. ten... Jak, jest Impact, żeby tak, dokładnie. jak zaczynałem grać w to tak ja. ludzie, którzy byli na grupie, umawiali się mm -hmm. na grę i ja zawsze chciałem zagrać. Zawsze chciałem pójść, ale się że nie to... znam zasad i mi tam się pójdzie I w końcu nie poszedłem, wyprowadziłem się z Krakowa, bo to było w Krakowie. No I I po dziś dzień... Żeby... Bo tam, tam grają maczetami, nie? Myślę, wiesz. Tam, tam wiem. realne... Nowe, tak. Tak. Wiem, bo sam przychodziłem z maczetami. Tam ogólnie nie jesteś Starkami, czy tam, że tylko jesteś Krakowią i słowo, nie? <grymne> Okej. Okay. To kończę jeszcze, no. bo ty powiedziałeś, że to jest dla, tam, dla, nie, dla początkujących. Yy, to rozwinę, że to jest dla każdej grupy graczy. Dla mhm. Kogoś, to zaczyna, kogoś, to tam, nie wiem, zagrał już Ale w Ale ty igry. już mówisz o głębokości zasad. Nie, o tym, a ja bo ty mówię, powiedziałeś, o... że tam, że... Że łatwe że, zasady że, że łatwe zasady. Ja właśnie tak. powiem, że łatwe zasady nie oznaczają prostej rozgrywki. Nie, nie, nie. nie. To już... I tutaj głębia i znajdzie... Yy, ukojenie. I gracz, i, i gracz taki, bardzo który dopiero politycko. zaczyna, czy też kończy w, w, w każdej grupie zaawansowania umysłowego. Mhm. Uważam, że tutaj ta gra idealnie się wręcz sprawdzi. Ja mam napisane, że mechanika jest bardzo elegancka. Dużo fajnych decyzji strategicznych. Mhm. No. Um. O, y no, a no to jeszcze... rozwin to, a no co powiedziałeś i co? Właśnie, fajna jest ta mechanika z dobieraniem żetonów. Ehm, mm. Że masz określoną kubkę 27 żetonów mm -hmm. e, i dobierasz za każdym razem do sześciu e, i nie wiesz, co dobierasz I może ci podejść coś fajnego, a może ci podejść e, słabe Akurat takie żetony, których nie chciałbyś mieć teraz, nie? Ehm, to, I teraz w... rzeźb w tym, co dostałeś. Znaczy, nie? W... to, że w jednej rundzie jesteś słaby, to oznacza, że kolejny będziesz mocny. Tak. tak. Tak, to jak najbardziej. Mhm. Tylko ogólnie to jest fajne, że w każdej rundzie masz coś innego tak, i dużo decyzji mi do podejmowania. Z sześciu żetonów zagrywasz tylko pięć, mhm. czyli jeden sobie możesz zostawić na tak. następny rundę. Czyli... Ja zawsze robię tak, że ten najmocniejszy zostały na ostatnią rundę. O, i to jest czasem fajne, mówię: Kurczę, yy, zmarnuj mi się, a potem sobie myślę: Nie, on mu przejdzie ten żeton. No mhm. super. Mhm. Ale jak chciałem pociągnąć temat mhm. strategii, bo to zacząłeś i zakończyłeś. się i skończyło lepsze zagrywa. No dokładnie. I ta strategia, czyli wybory. Na, trochę przybliżmy, co, na czym może polegać wybór. Wybór może być tak, czy zaatakować przeciwnika, czy lepiej zrealizować swój cel, a raczej upewnić się, że go zrealizuje. Albo czy się obronić bardziej, okopać. Tak, albo na przykład druga sprawa. Czy lepiej bronić siebie, czy na przykład przejąć, żeby zdobyć panowanie nad wszystkimi prowincjami z danego regionu. Mhm. Da nam to kartę, która mhm. zazwyczaj daje coś super ekstra. Tak. I wtedy będziemy mogli ją zagrać. Coś fajnego dostaniemy. I te wybory na zasadzie, czy lepiej się bronić, czy atakować. Mhm. No tak. To jest ta strategia. No dziękuję. Tak. Proszę. E, chyba, chyba coś jeszcze jest, ale zapomniałem. Nigdy nie miałem takiej karty okay. no. no, ale a wygrałeś, ale dzięki temu wygrałeś. Chociaż po ostatniej, po ostatniej rundzie powinieneś dostać kartę. Już tak przejąłeś całą prowincję. Ale nie, już tej karty nie było. Bo już Marek no. ją wziął szybciej. Ja chciałem jeszcze tutaj coś powiedzieć. Mm -hmm. Przede wszystkim całej strategii i głębokości. Tutaj bardzo ważny jest timing, czyli to kiedy zagrywamy żeton, a w ogóle kiedykolwiek coś robimy. Mm -hmm. Bo zagranie żetonu za wcześnie pokaże nam, że na czymś nam zależy. Mm -hmm. Albo, że ktoś żeton nam będzie mógł usunąć. Mm, albo że różne rzeczy się mogą stać po drodze mm -hmm. i ważne jest, w którym momencie to zagramy. Mm -hmm. Tak. Tak? Tak, zgadzam. się. Wszyscy? No właśnie. Przyszedł Przyszedł dalej. Fajnym handicapem jest, jak się jest ostatnim graczem. Tak. Ostatni gracz ma super. Tak. I... I pierwszy gracz też ma super. Bo ma kartę dodatkową, tak. która jest zdolnością... Ostatnim graczem jest najfajniej być w ostatniej rundzie. No tak. No to zawsze być fajnym ostatnim graczem. Tak, takiego no. typu, takiego no. typu gier. Tak. Ale fajne jest to, że, pierwszy, że ta karta też wyrównuje um, pierwszemu graczowi mhm. trochę. E, no. Ale też Ale... trzeba jedną rzecz powiedzieć. Będzie w minusach. To trzeba powiedzieć, że przewaga też pierwszego gracza to karta to jedno. Karta mhm. nam pozwala na usunięcie żetonu. Mhm. Przewaga... Na na jak atakujemy, to na granicy może być tylko jeden żeton. Jak więc... jesteśmy pierwszym graczem, to możemy sobie daną granicę jeżeli tylko jedną um, um, mamy tak. granicę w tej prowincji z kimś innym. No takie jest piękne słowo. Um, Przesmyk nie, wąskie gardło. no po prostu mamy dzielnicę z kimś, to nie, dzier, nie dzierżymy, tylko współdzielimy. No. O, e, współdzielimy tą granicę z innym, z innym graczem i to jest jedyna możliwość zaatakowania go przez tą granicę. To jak tak. jesteśmy pierwszym graczem, to możemy sobie to zapewnić, bo ja czasem jak widzę, no. on nie, nie zagrał, mówię, dobra, atakuję go mimo tego, że nawet nie zależy no. mi na tym, żeby tam go przejąć, tak. tylko żeby nie zaatakował mnie. Dokładnie, żeby zablokować granicę. No. Negatywna interakcja. No to jest... To jest, to jest esencja to jest. Es esencja, że tak takim spływa i taki języczek A. podstawiasz i tak słodko jest. Bo często często, so, często gra jest okay. Marek ok. Często gra jest trochę tak przez to, że to są też klimaty japońskie trochę jest tak porównywana do Rising Sun'a. W sensie... o, to jest takie. Ja już tego to dość... Zupełnie różne gry. Eclipse, a, ale Twilight, to a, propos, już jest... a propos negatywnej interakcji, według mnie tu jest dużo tak. więcej negatywnej interakcji niż nie e... w, w Rising Sun. No, bo tak leży na negatywnej interakcji. Nie, nie ja, no? ja nie, ja nie, ja nie jestem godzien, żeby porównywać te A tak, Te dwie gry atak. dla mnie to są uh -huh. dwie różne gry. To, że dzielą wspólną mechanikę, to niech sobie dzielą, ale poza klimatem i tą główną mechaniką, to one nic, niczym się innym nie łączą. I... W sensie, że tam ara. Że jest ara kontroli Aha, i, i. Właściwie. Rising Sun jest era majority, to też jest trochę inaczej. Tutaj to, to też są jakby dwie różne. No. Okay. Jak tak zgłębiłeś tam te mechaniki na BGG, to może tak, ale w moim prostym rozunku to jest ja wziął, to samo. Dla mnie czasem no, 4X było... Tak, ale wracając do negatywnej interakcji. No kurczę, no jest, często są spięcia, często jest wbijanie metalowych przedmiotów w różne nie części często. ciała. Znaczy myślę, że Cały gra... czas jest. Myślę, że to zależy kto z gra. ale ja bym... chyba nie chciałbym grać z dwoma małżeństwami w piątkę w tę grę. Nie nie nie. nie, nie, nie. Jakoś nie, nie czuję chęci. Hmm. Hmm nie, najgorsze, to zaczyna się w takich grach jest najgorsze, że, ja ci tutaj nie wiadę, bo ty jesteś moją żoną, i, tak, coś tam. Albo no w, ogóle znaczy w, drugo, nawet w drugą, drugą stronę jada ci tam i tak, jest jakiś koszmar przy Dokładnie, tobie. bo jed, jed, dwójka się się tam na, między sobą, a ty siedzisz pomiędzy i tak. Kurde, i co, i mam teraz. jeszcze minusy czy plusy? No właśnie, nie wiem. Nie, to jest. <głosy> to... No, a prawo negatywnej interakcji. Tak, <głosy> Mały taki disclaimer. O, tak, to tak. jest w ogóle o grach że nie polecamy tych gry dla <głosy> małżeń. To jest felieton. <głosy> no nie no, bo znaczy, i tak jest dużo rozwodów, nie chcemy jakby po, po, po zwiększać jeszcze. Trzeba tak, a jest mało dzieci, mało się rodzi. Dokładnie. A my chcemy, żeby się rodziły dzieci. Także róbcie dzieci, nie grajcie w, no, nie w roku robić roku. I znaczy, żeby się rodziły, a jak to zrobiło, to już i sprawa. <laughs> jest, dobra. I w po, podcaście o dzieciach mówili. OK. <laughs> no, fajne jest to, że do końca nie wiadomo, kto wygra. Tak. I to tak. jest zarombiste. Tak. Znaczy, do, tak naprawdę wszystko się dzieje w ostatniej rundzie. To jest, to jest trochę inne. Znaczy, jest... znaczy to, co się dzieje w ostatnim ludzie, to jest owoc, który zebrałeś tak. przez te wszystkie rundy. Tak, tak, tak. No ale, to, to... Żniwa są, ale żniwa są w piątej rundzie. No żniwa są w piątej rundzie, ale jak zasi zasiałeś i no to. No, chciałem powiedzieć, że tę grę można by po prostu zagrać od jazy <laughs> <laughs> No. Ale myślę, że w ogóle wiele gier. To jest ostatnia runda, to jest wszystko to, ale co ma się jest... darzyć, Ale firmy. tu jest bardzo, bardzo ostatnia runda. Mhm. Y... Podsłyszałem y, y, nasz konkurencyjny podcast. Który? My nie mamy, mamy konkurencji? konkurencji? My mamy samych przyjaciół. Jest tam jakoś... Bo ja Słuchajcie, że... powiedział, że w barażu piąta runda jest nudna. Aha, faktycznie. Gradanie, tak powiedziałem. Tak, i ja na tego razie. nie czuję, ale... I to jest jedna z niewielu gier, o których usłyszałem, że ostatnia runda może być mało wnosząca. Wiesz co, ale oni bardzo dużo grali w dwie osoby. Mm. I u nich to... to my przede wszystkim graliśmy w trzy, cztery osoby i zupełnie nie, czułem, nie czuliśmy... Może to tak być, że wiesz, w ostatniej rundzie już jak dwie osoby jest i widać, jeden ma przewagę, to drugi już nie masz. Bo, ja będę... bo o nich chodziło o to, że... Dobra, no. nie będziemy... Nie ma co gadać o, o, tak. Tem, o, o barażu. No tak chciał e... zmienić temat O barażu. No, idzie. Idzie. O ba o, barażu. To jest ob o, o barażu. Działam. Ja we dwójkę gram tylko warka na miłości. Mm -hmm. Bardzo fajna gra, polecam. Okej, okay. dobra. E... A ty w ogóle przyjmujesz ten podcast, nie dasz mi nic powiedzieć. Do samego końca nie wiadomo kto wygra. E... End of topic, Idziemy dalej. No, dobrze. <laughs> Okej, to teraz mów. Dobrze, mówię? Uwaga. <laughs> Bardzo mi się podoba to, że tutaj nie ma przyciągających się o Jezu, chciałem powiedzieć rezolucji, ale nie ma takiego słowa chyba. E, tego w, w, wyniku bitew i tych wszystkich sporów. No. Bo tu odkrywamy te żetony, dzieje, co ma się dziać, czyli ktoś jeden przyjmuje kontrolę i tyle. Mechanika walki jest bardzo. Um... szczątkowo no? Ta cała śmietanka jest podczas składania żetonów, się i, a potem nic, Ja nie czekam, że ktoś się bije, tam, nie wiem, rzuca pięcioma kośćmi, pluje na siebie cokolwiek robi. Tak. I coś tam wychodzi z tego nie, tutaj jest rachu ciachu i po strachu, mhm. że to jest bardzo szybko się dzieje tak. i nie mam takiego wrażenia, że aha, oni sobie grają w grę a ja teraz mogę sobie popatrzeć mhm. co zostało zabrane będzie odbrane, mhm. yy, tak tak naprawdę za bardzo nawet nie patrzymy, co... W tym, już jak zagraliśmy te kilk kilkanaście partii, to nie patrzymy, co się dzieje na plaszy, tylko po prostu zdejmujemy mechanicznie już te znaczy, tak że no to jednak otwarzamy i patrzysz, mówią, kur, znowu to zrobimy, znowu tu spalenie. No, dokładnie. Więc no, no, ale fakt, że nie ma czegoś takiego, że odkrywamy jeden pojęt, co on tam ma, że wiesz, coś hmm? tam No nie, odkrywamy, mówimy, no dobra, spodziewałem się tego. No tak. dokładnie, I, no bo mniej więcej wiesz, co się będzie działo tak. na plaszy, na tyle, na tyle to jest tak, tak. Intuicyjna, a i tak potem patrzysz to, już podczas wykładania żetonów, tak naprawdę, na nowy układ, nie? Co się, co się podziało? Mhm. Choć uważam, że my za małą uwagę dajemy tym odkrywaniu przedmiotów, przedmiotów tych żetonów, mhm. no bo to powinno być takie, że odkrywasz, kurcz, no zabrakło mi jednego, nie ma, nie ma czegoś takiego, ale chyba a powinno być. Chyba każdy to przeżywa wewnętrznie. Tak, no wewnętrznie. Znaczy, skrycie. wiesz, co bardziej chodzi o. Mm, prowincje, które, w których na tobie bardzo zależało. Mhm. nie I takie bardzo stykowe prowincje. To tak, to w tych prowincjach mhm. faktycznie. Ja miałem kilka razy tak, że mhm. nie wiedziałem tak naprawdę, co, co ja położyłem, co położył przeciwnik i było takie na granicy. Się wiedziałeś. I się udało, nie? Albo się nie udało. No i wtedy są te emocje z odkrywania, a tak to m, często jest tak, że po prostu jest już... Albo wiesz, że jesteś w tyłku i, mhm. i oddajesz tą prowincję i, i wiesz, że tam nic się nie podzieje, albo po prostu sam atakowałeś niebronioną prowincję. Nie? I... No ja jestem takim graczem, że nawet jak coś, ktoś mi zabierze coś ważnego, to ja tego nie pokażę po sobie. No czy staram się pokazać, że a dobra tam, bierz sobie, to chłop taki. Marek, a tak naprawdę mocno mi zależy. Widać, widać wszystko. No ale przynajmniej daj mi jak żyć tym, otwartej... że widać, no. <laughs> to nie widać. mi to... żyć. Ale w tych, że też tak jest, że jakby musisz się pogodzić z tym, że Prowincje będą zabierane tobie tak. ty będziesz inne Przyjmujesz nowe, i będziesz zabiegał je na nowe, nowe? ciągle się dzieje, hmm. i jakbyś miał że Nie da się obronić wszystkiego. Poczuł łzy, są wskazane tyle. nie tyle. A tak, tak, to jak my hmm. i, i tak. Drobne, bo tu też, żeby nie, żeby nie szlochać. Nie, bo no nie, nie. To się nie. Zważasz, bo to, żeby nie upodlić Do nas że są tak delikatne i łatwo się. USK po prostu, tak, tak, tak. no. prostu no. eksploduje, to wystarczy. No dokładnie, ale tak <laughs> wewnętrznie. Znaczy, tak. może też pokazać. Chusteczkę wtedy zawsze mamy i o, fajnie. Ale żeby też nie zanosić się tym płaczem, bo to nie ma sensu. Nie. Możecie płakać, jak macie żetony w tylko. <głosy> <głosy> Okej. Okay. Masz coś, jakiś plus? Ja mam bardzo dużo plusów. Asymetryczność. Bardzo mi się podoba, że ona jest znaczna, ale nie jest skomplikowana. Mhm. To nie jest tak, że o Jezus, muszę się teraz otworzyć podręcznik, co ty masz, i co ty zdobędziesz za chwilę. Tego no dobrze, no ty, ty masz obrony tam plus dwa, coś tam, coś tam, okej, okay, wiem, na czym to polega. Ty możesz sobie podejrzeć żeton, a ty ja wygrywasz Wygrasz tak, Że uważam, że ona jest dosyć znacząca przy wyborze. Okej, okay, zagram tym. Nawet tak, mm -hmm. trochę strategię może mi nakierować, jak mam grać, czy na przykład bardziej się żółwić, czy może. no Różne strategie no. Różne, różne strategie. Y ale nie, nie czuję się, że muszę tutaj przeczytać jakąś encyklopedię zasad teraz, mhm. no, no, bo, no bo ktoś wybrał inną rasę, a ja nie, znam, nie wiem, jak ona działa. A wiesz, że to, co powiedziałeś, że zdolności, asymetryczność, to nie jest jedyna rzecz, która różni frakcje? Tak, że że żetony yy, są, tak, jakby... to, ale my aż tak bardzo się nie skupiamy na to, jaki ma. to mówimy sobie tylko, jaki mam ten specjalny, y -y. choć wiem, że tam w ogóle ta ilość na dole się różni. Są frakcje, które na przykład mają więcej ninja, tak. albo są frakcje, które mają więcej tych żetonów spalenia, albo są takie, które bardziej morsko atakują i ma po prostu więcej tych łudek. Tak, tam. i to jest pole manewru dla tak zwanych mal ludzi, którzy maltretują jedną grę, tak, power bo gamer. tutaj... Powergamer. Nie, no power to jest jeszcze i co innego, no, można chcieć wygrać, ale nie zawsze. No nie, dobra. Tryhardują, power... try o, tryhardują. Tak, o. ale power gamer właśnie na znaczy, no, każdej przewagiecie może inaczej. być, więc informacja że jaki kto ma żetony dokładnie, a jaki hmm. ja mam to... Jak jesteś zaawansowanym graczem, to nie musisz się skupiać na pewnych elementach gry, bo masz są już trochę takie... W krewci weszły i wtedy może spojrzeć na kogoś z, to z żetonów odrzuconych, mm -hmm. bo mm -hmm. to jest jawna informacja, i zobaczyć, aha, on już nie ma tutaj piątki. palenia albo tak. piątki albo czegoś, tak. i sobie to fajnie rozplanować. No niestety my nie doszliśmy do takiego tutaj mm, momentu... <głos> <głos> momentów <tajemniczenia. głos> Dobra, <wy. głos> Dobry, Marek za... jako jedyny. Jak za... tak robicie? Zagramy rewanż <głos> To taką tablicę na odrzuconą musisz tam... Marek, już wiesz, każde... dlaczego ja... nie wygrałeś nigdy yy, yy, w Walkugana? Bo jestem słaby w gry, gdzie trzeba przy, przesuwać się czymś. Jestem kiepski w 4X, Wara Control i wszystkie inne gry, których, w których nie trzeba liczyć. No. Ja mam duży mózg, ale mało połączeń. Na słabą osobowość. <laughs> mało połączeń. <laughs> ale nie, to nie jestem. temat tego odcinka. Może kiedyś yy, się o tym. <laughs> Okej. Okay. Ja mam jeszcze, że bardzo mi się podoba mechanika wybierania pierwszego gracza. Jest taka, ona jest prosta, bo to jest po prostu. Masz tyle kart, ile jest graczy. Plus jedną? Nie. Która jest? Masz, masz, bo jest pięć rund, nie? Tak. Więc pięciu, jak będzie pięciu graczy, to masz pięć kart. No tak. Masz no. trzy graczy, to będziesz dwie takie dodatkowe ekstra. Aha, Dokładnie. No. Więc masz, zawsze masz pięć kart, z czego. Część kart jest tyle, o ile jest graczy, i w, to wynika z tego, że każdy gracz będzie przynajmniej raz okay. pierwszym graczem. I potem masz jeszcze dodatkowe karty, które mówią ci, czy ten gracz, który gracz będzie pierwszym graczem. Mm -hmm. I to wpływa na. I to w wpływa... To jest konkurs teraz. Quiz. Wpływa na. No to, to będzie więcej, jak w pierwszym graczem? Dokładnie, będzie nie. A no, no, no dobrze, no. No. My, Też my. Y, szczęście i takie bycie takim sprawiedliwym, no nie wiem. Regrywalność. A, regrywalność. To jest to słowo klucz. <laughs> które każdy flaszczykowicz szuka. A ile jest tych kajd, które jakby warunkują pierwszego gracza? mi się około sześciu. A 6 mhm. jest dosyć sporo. jest dosyć sporo tam, no. się, tam się dzieje, jako Na pewno znajomość tych kart też yy, dla też. tryhardów jest ważna. Ja tak w samo w jak znajomość pojęcia, kart y, kontroli nad terenami, nie? Bo tak, ich też dają, tak. spo, są po dwie. Znaczy no. tak, ale no, nigdy nie wiesz, kiedy wejdzie ta karta. No okej, okay, tak. okay, dla tryhardów, tryhardów może, ale nie wiesz, kiedy ona wejdzie, nie wiesz, co w ogóle wejdzie. Nowe no. słowo nauczyliśmy się dzisiaj: tryhard To jest w Lolu. Ja co, co, co chwilę <laughs> taką nie mówię, bo tak dobrze gram. <laughs> Czyli ci co ciężko próbują, tak? Ciężko próbują <laughs> i nic z tego nie mają. Nie, nie, nie. Jak trajkardujesz, teraz, to co z tego masz? no, Jak posiłałeś. Okej. Okay. To jak o regrywalności, to powiedz, co jeszcze daje to regrywalność w tej grze. Co jeszcze daje regrywalność? Tak. Co daje ci to, że chcesz jeszcze raz usiąść do tej gry? Inni gracze mi dają regrywalność, bo zawsze setup jest taki, że co gracz, to inaczej położysz te żadeny, Tak, nie? bo to trzeba powiedzieć. Na początku gry, w zależności od liczby graczy, wybieramy na sporej planszy bo Pro prowincje, z których będziemy takie startować. Takie startowe. Sto nasze nasze skoki narciarskie. To nasze Zakopane. No, dobrze. Nie o to nie chodziło. Ale nie Tak by miejsca startowe Kopi na Kopi Nie ważne już. Bo Belkę startową. To jest po piwku już Tam, gdzie zaczynamy, każdy wybierze gdzie indziej, w zależności trochę od celu, jaki ma, albo, nie wiem, upodobań. No tak. Regrywalność to też cele początkowe. Zawsze wybieramy z dwóch i one są różne. Od tego, że dostaniemy ilość x punktów, bo będziemy kontrolować na koniec gry najmniejszą liczbę prowincji. Albo też stolicy jakiegoś terytorium, mhm. a jak nie stolicy, to, dwa, to, dwa to dwie inne prowincje w tym terytorium. E, tak jak ty miałeś sześć różnych prowincji, e, które były nadbrzeżne, nadbrzeżne, nadbrzeżne a, więc, a w innej grze miałem na przykład sześć prowincji, które były połączone ze sobą. Nie? Więc też, tak Dodatkowo a też no to jest mamy wybór w frakcji, czy tego, co jest też naszych początkowych zdolności. Mhm. E, dociąg żetonów, czy też początkowo też w trakcie, no to ta kolejność graczy. Mm -hmm. I to wszystko sprawia, że za każdym razem. No nie będzie drugie takiej samej gry. Bo już nawet pierwszy położony żeton przez jakiegoś gracza jest będzie nam mówił, co my będziemy chcieli zrobić. Jest bardzo dużo zmiennych. Jest bardzo dużo zmiennych. i Ogólnie gracze dają, bo tak, tak. się niby to samo tak, ciągle no, i w tej samej mm -hmm. konwencji, ale nawet za każdym razem każdy. Bo to, że na, na początku będzie dostaniemy spalenie, albo jakiś mm -hmm. fajny żeton śnobi, który nam. Mm -hmm. Trochę neguje zasady kładzenia żetonów, no zupełnie inaczej poprowadzi rozgrywkę. Okej, okay. ja już więcej plusów nie mam. No to zobaczymy, co ja mam. To jest taka gra, takie mind games, jakby to powiedzieć, no. G gra umysłu. umysłu. Co on tam położył? Hmm, może się z nim dogadam, może mi tam powie co położył, to ja kogoś innego za to co, jak mnie nie położył. oczywiście może zblefować, bo mi mm -hmm. nie pokaże. Czy zobaczyć ten żeton. I też taki pokerowy feeling. I to ty o tym trochę wspomniałeś wcześniej, w czasie gry powiedziałeś mi, że gadam bzdury, ale e, chyba mi ukradłeś to słowo. Bo gdzieś taki jest jest, jest, jest coś takiego, że zagrywamy żeton, może to być blef, ale musimy. Jak zrobimy dobrą minę do złej gry, to ktoś nie będzie wiedział, że to jest blef. I to bardzo mocno zaboli, jeżeli ten blef zejdzie, mhm. a zużyjesz na to dobrą kartę, czy też jakąś umiejętność. Tak jest, zgadzam się. I też gra, to jest, ja czuję taki, bo powiem dużo o tym, jak odczuwam tą grę, jak gram, czyli te, te mind games, które powiedziałam ale mhm. też przeciąganie liny dla mnie to jest, czyli mhm. Aha, ty mi zabierzesz moją prowincję? To ja ci zabiorę twoją prowincję. Nawet z tego samego terytorium. I tak będziemy się przekomarzać. Co ty weźmiesz? Tak jak dzisiaj mieliśmy z naszymi no, wyspami. To wyska, no. Czy tam ja z Pawłem. I tak się będziemy przeciągać, przeciągać. A inni gracze się będą się rozwijać w pokoju. No, no, no tak czy nie. No, no, może, no może tak. No. Może. Ale w końcu ktoś odpuści. Nie? No, no. no bo to zależy jakie nam się te żetony tak. dobiorą. I tu może być taki fajny zwrot akcji, bo ktoś na przykład zagra spalenie albo pokój, mhm. albo co Cokolwiek innego, co sobie, aha, no już się... nie ma o co się bić. Tak, we, weź se to, ale tak naprawdę nie dostaniesz tego już nigdy, nie? E, Tak, e, poza tym uważam, że gra dobrze się skaluje, ale od trzech graczy, bo to jest gra od trzech mm -hmm. do pięciu graczy i to już trzeba powiedzieć, że jest dosyć wyjątkowe, jak na grę ARAC Control, bo zazwyczaj ten piąty gracz jest w dodatku mm -hmm. do gier. Tak mamy przynajmniej w Rising Sun czy Blood Rage'u. Tak ale... Wydaje mi się, że 5 graczy jest w ogóle taki sweet point. Yy, według BGG to jest cztery i ja dzisiaj zauważyłem, że rzeczywiście te cztery je było mi przyjemniej się grało, mhm. bo na piątkę jest dosyć ciasno i mhm. porównałbym to jak graliśmy gra kiedyś w Rising Sun chyba na szóstkę. Na szóstkę o I też było dosyć ciasno i to już mi było... Mm. Nie, nie, nie, nie widziałem takich fajnych punktów. A, ktoś tu nie dojrzał, mm. że tam po prostu jest, tam jest pełno. Mm -hmm. I może komuś się to podobać. Ja lubię, jak jest gdzieś tam taka możliwość yy, takiego... Gdzieś od, tam Zajęcia... No, no, no. no, no, no. <laughs> Każdy mówi, nie? Yy, dobrze. Głębia była powiedziana? Yy, tak. Na, tak, proste, ten jak na tak proste zasady, Tak głębia, jest dla bardzo mnie tutaj jest mistrzostwo. Yy, i, I co? Kompaktowość gry. Ostatnio musiałem pojechać do Trzeba mhm. i powiem kurczę, to jest idealna gra, biorę pod pachę idę. Tym bardziej, e... że w pięć osób mieliśmy tę e, do Dokładnie tak. Miał miałem też... Mm w myśli wzięcie Duellis of Elder Veil, ale na no, tak Link, wielkie jest... pudło, tak. no to mówię, no, no gdzie mam to? No bo mhm. Marek jest eko. I Marek jeździ tylko i wyłącznie komunikacją jest. Mhm. To nie ma nic związanego z tym, że nie mam samochodu. <laughs> <laughs> I, i, i, i, i, i, tym to... bardziej, że gra też nie jest jakaś mega długa, nie? bo spokojnie w dwóch godzinach nawet już z takim lepszym składem pewnie w półtorej godziny tak. też się zmieści. No my dzisiaj nie? graliśmy, nie wiem, dwie godziny, we czwórka my się tak na RA, kontrol, i Bardzo ja mam po, po zagraniu, mam taką, takie, takie wrażenie kurczę no zagrałem taką, taką, taką grę. porządną grę no może nie, nie liczyłem tutaj jak sam no nie no. otwieram ale taką no tak. może mimo tego że nie są najlepsze w takiej gry, to czułem e, tak. satysfakcję tak ale co my miałeś? no chyba nie tak dokładnie chyba mieliśmy wiesz żeś tak. jeszcze no ja nie, bo no. jak ja nie mam pierwszego, to ja zapominam punktów i mówię, a no, nie, już nie pamiętam ile miałem. Ale. Widać, że właśnie jednym punktem, że ty miałeś 27, a 28. Okay. No Dobra. i też mi się tak wydaje. Już teraz sobie no. przypominam, bo... ojej! Tak, tak no. było. E, no. <laughs> Dobra. Minusy. Lecimy dalej, minusy, tak? No, no, raczej, jeszcze plus, bardzo ładna okładka. Tak, teraz mam ją przed sobą i już się przyglądam. No, graficznie ładnie. mi się w miarę. <laughs> jest jest okej, okay. tam nie ma jakichś wodotrysków, tychże. <laughs> No mi się graficznie właśnie nie podoba ale to mm -hmm. w Znaczy okładka super, okładka piękna jest piękna jest. No? Piękna jest okładka, tym bardziej, okładka, tym bardziej że tam się coś błyszczy, jest matowałem się tam coś mieni mm -hmm. i no, tak. no ładny jest ten art. No pat też nie jest zła. Yy... No ale to, szyny były złe. Szyny też, szyny są złe. No. Ładna okay. jest, ładna jest, dosyć jasna. Okej. Okay. Mm. Dobra. No to właśnie jak już mówimy, no. jak jesteśmy w tych minusach, bo Wam się podoba, a mi się nie podoba. No. Mhm. Nie ja. wiem dlaczego, no mi się po prostu nie podoba i ta mapa mi się nie podoba, w ogóle to bym wyciął ten japoński klimat i wstawiłbym tam jakiegoś, nie wiem, jakiegoś smoka. tam Ja, ja mam y, temat bo, w ogóle jako minus, bo według mnie legendy pięciu kręgów to nie jest jakiś tam super, y, przynajmniej w Polsce nie jest. jest, jest mało znane. Jest IP. mało znany IP właśnie. Ja bym na przykład. Jakby to było w świecie Warhammer. Warhammera, to w ogóle super, nie? Ale nawet z tych światów FFG to ten świat od Descenta, nie? Jak on się tam nazywa? A ten świat to ja w ogóle nie znam, to już wolę to. Aha. Znaczy znam, bo mam tego. Co ja mam? No, no. Co ja mam? W tym świecie. Gunwalks. A, no masz. Rune, Rune walks jest no, no, no. no, no. W świecie, dokładnie. no. Okay. No, nie, nie obchodzi mi zbytnio, czy to jest IP na licencję czy też nie, no ma mi się podobać, a mi się nie podoba no rozumiem, że może się podobać ale to jest, powiedziałbym takie znaczy, ba dyskusyjne bardziej klimat. czuć klimat w Rising Sun niż tutaj, nie? E, tak, tak, tak, tak, tak, bo tutaj no, jest on bardzo umowny mm -hmm. i nawet bym powiedział, że marginalny no bo nawet na kartach jest tylko tekst nie ma żadnych obrazków e... a na prości ludzie Dokładnie, jak obrazki, no jedyne co tu jest klimatyczne, <laughs> jest, że ten Shinobi taki szpieg może atakować ignorując sąsiedztwo, tu, to jest no, gdzieś tam czuję, że o, o, o no, no, no. sobie tam idę jakąś tą ścieżką. No tak, mogło no. być to nie wiem, na jakimś świecie fantazji, nie wiem, na przykład taka gra o Tron na przykład. Ale to jest no myślę, że też japońska. Myślę, że wiele <laughs> osób powiedziało, że o czym by gadacie, no, no, japoński właśnie. klimat jest fajny, każdemu co mm -hmm. innego. No, dla mnie może być Japonia, znaczy, a Rising sam uważam, że jest no, pięknie wydane i w ogóle tak. pięknie to wygląda. I, a to mi się nie podoba. Tak, okej. Okay. Dobra, znikowe wsparcie dla gry. To jest dla mnie minus. Mm -hmm. Ponieważ... E, ani nie zostało to oddrukowane, ani w ogóle nie, żadnych dodatków nie planowali. Mhm. Chyba nawet od początku do tego. Mhm. W Polsce też tego nie wydano w żaden sposób. A jakoś tak FFG to wydało i tak zostawiło, to jest takie niechciane dziecko. Ale po tym, co my tu dzisiaj mówimy, to zostanie wydane w Polsce po polsku. No, z reguły tak się dzieje dokładnie. <śmiech> <śmiech> do, aż do się <śmiech> Tak dokładnie. Ale masz liczymy rację. na to, liczymy no, na to. Nie, masz tak rację, że gdzieś tutaj nie ma tego wsparcia. Ale jest fakt. Jest fakt. Dobry. A faktycznie i nawet był jakoś u Tam jak jeszcze 16 wersach, bo tam widziałem. No. no. Jest taki... Czyli jest wsparcie. Znaczy, chodziło o wsparcie polskie. O, o, o, o też, ale nie, w FLG też się w ogóle jakoś tak za bardzo tą mnie interesuje, nie? Bo z tego co ja widzę, znaczy ja nie wiem czym to jest spowodowane, bo ja nie wchodzę w marketing jakiś tam rynek mm. gier. Liczba ocen na temat tej gry to jest 2,6 tysiąca, no to, to jest jakaś no bardzo mała liczba. I, i, I czy to jest. No, ale czy to wynika z. No, no, no właśnie o tym mówię, nie wiem, co jest wynikiem tego. Czy marketing wynika z tego, że się mało sprzedało, mm, czy gra. mało się sprzedało, bo nie było marketingu. No? Znaczy uważam, że dobra gra się obroni, ale ja jestem utopijnym człowieczkiem. Mm. I... No. I co? Okay. No, ale masz tą grę, jest dobra. Yy, no tak. Ja mam jeszcze tak. Koż wiesz to, że sam wynajdujesz grę, bo, bo jesteś gikiem, to jest jedno. no myślę, że częściej. Hola, hola, ja to znalazłem. Ale powiedziałam Gigi, nie powiedziałem, że ja. <grym> ja powiedziałem, że jak ty jesteś geekiem, to wynajdujesz. To a Rising Sun to jest na wyciągnięcie ręki dla każdego, dla, no tak, dla tego. Tak, no Jak wchodzisz w planszówki, to pierwsze co słyszysz to Rising Sun. Tak, nie i wyciągasz nie rękę, bo jest, pięk, bo jest piękne. Bo mają Rising Sun w fanboyów ma figurki. Może no, to też. Ma figurki. I Eric Lang. A, okay. a nie jakieś tam. Nawet, to, nawet ja. autora nie ma. Tom tak, Tom Mali Jolly. Tom Dobra. Jolly. Wish Molly Tak, Tom Jolly. Jolly. Jaki masz minus? E Takim minusem, mimo prostoty zasad, to uważam, że przy pierwszej rozgrywce i głównie przy niej będzie problem z nielegalnymi stanowieniami żetonami, mhm. ale nie z własnej intencji, a z nie do końca zrozumieniem kiedy jaki to można gdzieś postawić. Bo to, to nie jest też takie proste. To tak jak w Brasie. Nie, nie, nie do końca wiesz, co jest w twojej... W, w twoje, może gdzie możesz połączenie postawić, a gdzie nie możesz. Ale nie? tu jest ten <grym> trochę problem, że no, nikt ci nie powie, że źle położyłeś żeton, Bo, położyłeś, bo kładziesz go w ciemno. Tak. I potem się dowoduje, że jednak jest dupa z tego. I mhm. chyba każdy miał ten problem, bo graliśmy z osobą, która grała pierwszy raz i też położyła źle żeton, bo no, nie widziała, że tak działa. A nawet może inaczej. Kładziesz żeton Blessingu, czyli tego... Błogosławieństwa. Błogosławieństwa. błogosławieństwa. I schodzą wszystkie w na granicach. No i takie, tak. ajej, zapomniałem o tym. I rozumiem, że takie sytuacje mogą się zdarzać. I też może być problem mały, ale dlatego, że ta nasza zasłonka jest po angielsku. Mhm. I no... Ktoś, kto nie zna angielskiego. Znaczy, może nie ktoś nie zna, ale... To, tak, nie zawsze wszyscy. Tam, tam, tam jest tam napisane tak: jak coś jest napisane, że możesz kłaść na granicy, to jest to wprost powiedziane, ale jak jest coś napisane, że masz kłaść nie na granicy, czyli w środku, to już tego napisane nie tak. jest. I tak jest. Um, jakoś Nie jest to wprost napisane tylko na granicy. Mhm. Że Przepraszam, tylko w środku prowincji. Tak. No. No, tak I tutaj, no i tutaj. No i tutaj dla mnie już takie, że, okay. że czasem może ktoś powiedzieć: Kurczę, źle położyłem to nie da się do tego co. Bo ja bardzo chętnie bym powiedział: Dobra, cofnij ten żeton, ale no jak? jak? Mhm. No nie, no nie do rady. Dla mnie minusem jest jeszcze brak międzypunktowania. Mhm. No tak. To znaczy, wszystko się z, sprowadza do tej ostatniej rundy. Tak. Wtedy, kiedy są też niwa. Fakt, fakt, że pracujesz sobie na to przez tak. cztery rundy, ale w piątej rundzie tak naprawdę wszystko mo, mogą ci zabrać inni gracze, nie? bo komuś coś tam podpasuje, ta Twoja prowincja, komuś ten. I czasami no, i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa, nie? To e... mi. Wieźmi. Tak. mi. Herkules też? To wszędzie wszędzie. To to bardzo... Każdy. No tak. Marek no, każdy dupa, kiedy kupa no, no tak e, No i no niestety, no nie, ta piąta runda jest taka trochę problematyczna, tak jak Paweł powiedział. Czasami można by było po prostu zagrać tylko po prostu piątą rundę, nie. nie no ja Ale myślę, że to by się nie sprawdziło, żeby jakby było międzypunktowanie. Nie, no. Jak no, tutaj jak... gra na to nie pozwala, to Ale mechanika taka, że właśnie przechodzi wszystko z ją do gąki. Mhm. I... Ja też jestem zdania, że to punktowanie. 60 do 40, czy 30, 30 do 70, gdzie te 30% punktów czy 40 zdobyłam w trakcie gry, mhm. a 60 czy 70 na końcu jest takim najbardziej optymalnym, mhm. bo gdzieś tam mniej więcej widać, kto wygrywa, kogo cisnąć, albo jak, jak trzeba doganiać, a nie jest taka w, w, ciemna... No, no i właśnie tutaj dochodzę, już nawiąz, nawiązuję do kolejnego minusa, którego mam. Eee, tak, Marek, najlepiej. Rozwal. <głos> e, to brak e, jasnego określenia, kto prowadzi, jak to przegrywa. Mhm. E, Okej, okay, to jest fajne, że na, na, do samego końca nie wiesz, kto wygra. Znaczy można to policzyć dosyć szybko. To też trzeba sobie powiedzieć, y, y, jak zagrasz już ten piąter raz, to mniej więcej widzisz. Tak, setu, ale na samym kamerę. początku nie, nie da się tego zobaczyć. No, nie, nie, nie. Wczoraj, no, w czwartej na początku, rundzie nawet się tego nie da. Nie? Ale na no. początku i tak nie wiesz, kto wygra, kto to no Tak, tak, tak. Ale no, bardziej <laughs> chodzi o to, że w, na przykład w czwartej rundzie jeżeli to jest twoja, nie wiem, jedna z pierwszych gier, to nie wiesz gdzie tam... Ten... No ale o to chodzi, bo my no. troszeczkę gubimy jeden aspekt. W tej grze trzeba negocjować. Czyli, <głos> czyli musisz zrobić wszystko ponad stołem, żebyś nie był uważany za tego, który wygra. No, no tak. To, co się? No tak. tak jak Paweł dzisiaj. Nie, ja tu gram tylko <głos> na towarzystwo. <głos> na towarzystwo <nie? głos> Znaczy ja bardzo lubię grę, że ja mogę sobie tą e, początkową przewagę zrobić i potem już mogę sobie trochę odpuścić, nawet tak. jak ktoś mnie tam przyciśnie, mm -hmm. bo już sobie naciułałem. Mm -hmm. No to no, nie mogę tego zrobić, no. no. Ale no jest taka gra. I to... mm, dobrze, jeszcze mam to, że one zlewają już z planszu. Trochę tak. No. Ja tego nie zauważyłem, ale to. To może być takie też one mają, one mają trochę podobny kolor, kurczę, do tej planszy i no niestety nie za, nie za mało odstają jakby od tego hmm. wszystkiego, a czasami trochę tych żetonów się jednak znajduje na tej planszy. Hmm. I te żetony, które my położyliśmy, to już takie. Ja no... A czy chcesz powiedzieć, że nigdy nie wiesz, że ktoś cię atakuje, bo nie zauważyłeś? Nie, to raczej wiesz, ale na przykład jak odwracasz te żetony, no, no to możesz przeoczyć na przykład jakiś nieodwrócony albo coś takiego, nie? No, to... Nie, to... Ale no... Znaczy, bo to jest tak, jak no? a, a nie masz... <coughs> nie, nie, serio, mi się zlewają te żetony. Ja czasami no, muszę się bardziej po prostu przyjrzeć, nie? Nie, nie na, na zasadzie takiej, że miałem coś takiego, że no zapomniałem, tak, że takiego rzetona. żetona. Cecha... Daltonii, czy... Tak, jest <coughs> <coughs> A stygmatyzm? Nie. Tak, to wszystko naraz. Znaczy, bo też my nie gramy w jakimś super świetnym na obronę. No. Dzisiaj no tak, tak nie graliśmy. Tak, tak. Sąkowi w oczy świeciła lampka. To też. To, to. Znaczy, no ja tego nie ale no. No, jeżeli ty tak masz, no to też warto o tym tak. powiedzieć, no. Dlatego trzeba włożyć w kapselki. No właśnie i to no. trzeba powiedzieć. My jesteśmy po 15 rozgrywce, tak mniej więcej. I te no. żetony gdzieś tam już zaczęły nam się wycierać i musiałam już w, tam po 5 rozgrywce wsadzić te żetony. No bo w no. No, żetony, które się oznaczają i widać gdzie jest blef, a go najczęściej używamy, no to nie jest fajne. Tak, tak? w ogóle, no jak będzie jakiś oznaczony żeton, no to to psuje. No. Mhm, tak. No. Okej, okay. co jeszcze? Ten żeton rajdu mi się tak średnio podoba. Bo, yy... no ja wiem, że on ci się nie podoba, <grystanie> ale ty też go masz i możesz go użyć. Tak, ale ogólnie to yy, jest bardzo mała możliwość zablokowania rajdu. Jest, tak naprawdę masz tylko jedną kartę, która yy, przez całą grę. Żeby w jakikolwiek sposób zablokować rajd. Żeby on nie wszedł, nie? A to jest chyba duży plus, że nie możesz się aż tak okopać w jakiejś dzielnicy, tak. albo zrobić jakąś dzielnicę, mm -hmm. że ma wciul punktów i nie przejmiesz tego, bo nie, bo rzucisz ten rajd. Mm -hmm. tak, to jest raczej plus. swing. To jest plus, który mówi mm, nie bądź nigdy pewien swojej pozycji. Tak. Mhm. Nie przeznaczaj za dużo wojsk, żeby zdobyć jedną prowincję. Bo ktoś ci rzuci i tracisz mhm. to wszystko. Mhm. To jest dobrze, że dobrze, ten rajd y, odrzuca wszystkie żetony na granicy, więc nie dość, że niszczysz prowincję, to usuwasz te wszystkie żetony naokoło i ha ha ha. Mhm. Tak, ale ta prowincja staje się bezużyteczna dla żadnego wygacza. W mhm. się pali no tak. się. Więc na przykład jak ktoś kontroluje nie wiem, trzy terytoria, mhm. więc zabranie mu jednej z prowincji już mu daje minus pięć punktów, nawet więcej, bo nie będzie tak. kontrolował całe, całego terytorium. I uważam, że to jest tutaj w porządku. E, boli, bo no, boli. Ja rozumiem, tylko nadal nie mam możliwości zablokowania. Masz tu jedną. No, jeżeli ci na czymś Tylko jedną, zgodę, a tak. jak się wszyscy... No, nie. Mogę dostać Pięć rajdów w czasie gry, nie? Tylko ja, na przykład. No to jeżeli ktoś rzuca na ciebie pięć rajdów, to albo ktoś cię bardzo nie lubi, mm -hmm. powinieneś porozmawiać z tą osobą, albo z tymi wszystkimi, <laughs> albo jesteś bardzo dobrym graczem. Tak, i wygrzewa to... się wszyscy. Tak, no bardzo. bo nie mam innej możliwości, żeby wszyscy zagrali na ciebie rajdy. No bo... Ja w tej grze nie dobrałem rajdu. Mm -hmm. no rajdu. Ile było Panów w prowincji? Jedna czy dwie? Dwie chyba. Ty dwie, ale w sumie trzy mogły być, ja zdjąłem jeden. No i jest druga możliwość jakby obrony rzucenie wcześniej Blessingu. Jeżeli na czymś ci zależy, rzuć wcześniej Blessing. Tak, I wtedy tak. nic nie tam mi się nie stanie. Zresztą, ile? Każdy ma jeden żeton rajdu. Może jakaś frakcja ma i ma przed dwa rajdy, mhm. nie wiem. Nie, no, ja miałem dwa rajdy, na pewno. My, nie, masz dwa rajdy. A tak to chyba po jednym rajdzie. No, wydaje no? mi się, że właśnie po dwa, ale no, ja nie, ja nie, nie, ja w, nie śledzę tego, no, ile no, jest sam żetonów. Ja, ja, ja po prostu nie, gram nie tym, co mam, mam i... Ale możesz tak, jak jesteś pierwszym graczem, możesz usunąć Ktoś ma więcej żeton. rajdów. Ja miałem jeden rajd. No, nie, ja, miałem, ale... ja teraz miałem dwa, ale mówię, ja, za, ja gram ja nie patrzę, jak mam Ten mm -hmm. co Gram to mam. No. Mm -hmm. okay. też nie zawsze wejdzie, nie? Okay. Tak, zastanawiam czy jeszcze można go. Oczywiście, że można. Jako pierwszy gracz, i jedną z tych kart. Tak, już to już masz... masz. Każdy gracz ma dwie możliwości usunięcia takiego mm -hmm. żetonu. No, może tak. No dobra. Tyle minusów mam. <laughs> no ja też. Okay. To no to podsum podsum podsumowanie. Właśnie tego nigdy nie robię. Nie robisz podsumowania? Nie, właśnie muszę teraz sobie ułożyć. Taki rachunek sumienia. On nie gra, tak, e, gra jest. Tak. Gra jest. małych i dużych. No właśnie, gra jest dla każdego gracza. Dla od. Spo, e, właściwie gracza. Tylko nie dla małżeństw. Po, tylko nie dla małżeństw. <śmiech> dokładnie. Nie jest ma, to jest dla małżeństw, ale nie z rozsądku. Ale to jest, to jest taka. Dla mnie to jest taka Concordia w, wśród kontroli. O to mi się podoba, w bo, komentarzach możesz wiedzieć naprawdę na. E, PIN. Nie, bo chodzi mi o to, że w Concordię zagra każdy gracz, e, jeżeli chodzi o euro. Bo zasady są na tyle proste, aha, aha, aha. że. Mm, Inteligentne jest. No, zasady są na tyle proste, że zrozumie e, je każdy gracz, a głębia jest na tyle wysoka, że. Każdy gracz będzie się dobrze bawić, ponieważ nawet ci tacy bardziej zaawansowani będą nadal mieć dużo fajnych decyzji do podjęcia. I tak samo jest tutaj. Dobrze. To mhm. zgodzę się z Tobą, ale muszę dodać jedną rzecz. Że ta gra jest na tyle niespecyficzna przez mhm. zagrywanie tych żetonów w ciemno, że uważam, że to jest gra, którą warto zagrać, ale nie każdy może tę grę polubić. I mimo mhm. tego, że jest prosto dla każdego i tam super to uważam, że tak jak ten Rising Sam wspomniany, no jest mała szansa, że komuś nie podpasuje chyba, że ktoś nie lubi negatywnej interakcji i ogólnie mm -hmm. gier tego typu. Ale ktoś, kto lubi area control, może być tak się zdarzyć, że nie polubi Battle for Rokugan. Ze względu na to, że to jest trochę inna rozgrywka. Mm -hmm. trochę, trochę innego rodzaju i niektórzy lubią czuć kontrolę, a tutaj tej kontroli nie mm -hmm. masz. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja mogę powiedzieć tyle, że niektórzy ludzie polubią tą grę, a niektórzy nie. A to ja to już powiedziałem. <grym> Ale ja to powiedziałem w jednym zdaniu. Jeden rabin powie tak, a drugi powie nie. Don, masz jakieś słowo dobre o tej grze? Albo złe? Tak, ogólnie bardzo fajna gra, podobała mi się. I grałem w nią kilka dni temu. Liczba graczy i to, z kim graliśmy, miało wpływ, jaka to jest gra. Więc, mimo że niedawno w nią grałem, to jest na tyle że miałem ochotę kolejny raz w zagrać, bo grałem z kimś innym, więc wiedziałem, że rozgrywka będzie inaczej przebiegała. Więc ogólnie fajnie. To jest gra. ekspert gier, proszę bardzo. Proszę. Fajny, e, powinniśmy do tak, zatrudnić z, Zamiast Karola na przykład. <głos> Karol teraz co go słuchaj tak. Dobrze, nie chciałeś dzisiaj przyjść, Tomasz. E. U mnie trójka. Ja mam, nie sprzedam. Mhm. Wręcz sprzedam raz Zingsana, ale nie dlatego, że jest gorszy czy lepszy. Po prostu przemak ma, i uważam, że takie dublowanie nie ma, nie ma sensu. Ale no nie mógłbym nie mieć tej gry w kolekcji po zagraniu i bo, mhm. po, po, po tym wszystkim. Po prostu co mi dała, tak? No, miłość. <grym> Dla tak? mnie trójka też nie mhm. mam, ale jak będę miał okazję, to kupię. Dla mnie też trójka. Yes. <gry> Boże! <gry> gra, która, gra, która na BGG wcale nie ma jakiejś rewelacyjnej oceny, bo ma 7,5. Tak. Ale ja czytam tę ocenę. Jest na no. przykład tak, excellent game, siódemka. <gry> <gry> ale w, ja w ogóle znalazłem tą, tę grę i powiedziałem o niej Markowi. I nawet chciałem ją kupić, ale sobie pomyślałem, a może Marek kupi Kupił. I, e, nie bo ty mi to podsunąłeś. Bo tak. ja powiedziałam, słuchajcie, nie mam co w tym miesiącu do kupienia. No. Nie masz? To już masz. I rzucimy <laughs> ten tytuł, przeczytałem, spodobało mi się, kupiłem. No. Bo A akurat... Gdzieś tam była w mojej kolejce do, do kupienia, ale no jak Marek kupił, no to postanowiłem już kupować. Bo no. ja wcześniej zupełnie nie słyszałem o tej grze. No. Także nie, ja, ja jestem zachwycony. Naprawdę, świetny, świetny tytuł. Mimo VAT, to i tak to jest taka trójka z miłości po prostu. No. i e, taki... mimo Mimowata lektura gra, ich nie ma. I takim mocno... Znaczy nie, dobra, niektóre gry nie mają wad, ale to zależy na którym kanale. <laughs> o, znowu już dobra. E, no to co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej, cześć.